Nowiny 40 tygodnia 2014 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski, w studiu jest ze mną Marek Mazurkiewicz Witam Państwa. i połączenie przez hangouta mamy z Szymonem Grabarczukiem w Lublinie. Witam Cię Szymon. Dzień dobry. I z Wojtkiem Pędzichem w Gdańsku. Dzień dobry. Okno zamknięte, więc lotniska imienia Lecha Wałęsy nie będziemy <grym> słyszeć dzisiaj chyba. Przypominam, że można z nami się połączyć przez Hangouta. Nagrywamy audycję w soboty tak po godzinie 12:00. No dzisiaj to nam sporo zeszło 25 po 12:00 jest już później. Znaczy przez Hangouta można się połączyć w ten sposób, żeby wejść na stronę nowiny.podcasty.info/notatki. Ten link zawsze się zmienia i dlatego nie możemy z góry go określić. Dopiero jak zaczniemy połączenie hangouta, możemy go zamieścić i już jest zamieszczony w tej chwili w notatkach. Także jeśli ktoś ma ochotę, a nas słucha i chce się dołączyć, to zapraszamy. Można też zobaczyć, co mamy w notatkach. Strona audycji, którą można później sobie pobrać, to właśnie nowiny.podcasty.info. Zapraszam do subskrypcji, bo to jest znacznie wygodniejsze. Wtedy się dostaje po prostu na e-maila. A propos dostawania na e-maila, zapraszam też do kontaktu do mnie, jak ktoś by się chciał łączyć przez, y, przez hangouty. To wtedy dodam go do kręgu i będzie dostało powiadomienie, że zbieramy się, zaczynamy i zaraz będziemy nagrywać. No tak, y, czyli w Google Plus trzeba założyć sobie konto, jeśli ktoś nie ma. Y, tak, to ten mechanizm tego wymaga. No albo wystarczy kliknąć chyba na... Na ten link, bo te hangouty są otwarte. To chyba nie jest tak, że trzeba mieć konto, żeby... Nie testowałem bez konta, więc nie jestem pewien. Aha, no dobrze. No, Jakby coś, to dajcie znać, bo na razie nie znaleźliśmy lepszego sposobu na połączenie tak wielu głosów w jednej audycji z różnych stron Polski. Dzisiaj w programie mamy takie informacje. Warszawskie otwarte wiki spotkania. Odb odbędą się już za godzinkę mniej więcej, za godzinkę, półtorej e, rozpoczną się i będą trwały do godziny dwudziestej. Zapraszamy do faktycznego Domu Kultury e, przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. To już cała informacja właściwie. Statystyki oglądalności we wrześniu yy, z Wikipedii nie możemy się połączyć z Wojtkiem, Tadeuszem Mężykiem, a skończył się wrzesień, no przydałoby się coś dowiedzieć więcej o wrześniu, może w przyszłym tygodniu, zobaczymy, ja może się połączę w trakcie audycji. Yy, kilka informacji, nie, jedna informacja z tablicy ogłoszeń, ale może coś tam się nowego pojawiło, zajrzymy, o wikiprojekcie Glam czyli galerie, biblioteki, archiwa i muzea, które chcemy otwierać dla Wikipedii, ogólnie rzecz biorąc i tak w skrócie bardzo. Pomnik w Wikipedii powstanie. Słyszeliście już o tym, ale to zaraz porozmawiamy. Wikinews, jak poprawić, to chwilkę nam zajmie, bo ja chcę się tym troszeczkę zająć tym tematem dokładniej. No i taka bardzo ciekawa i fajna informacja, 99,6% wiedzy w Wikipedii na tematy farmakologiczne jest prawdziwych i zgodnych z wiedzą prezentowaną w aktualnych podręcznikach. To była sprawdzana N -wiki i D -wiki, czyli angielska wiki i niemiecka wiki. To są takie informacje z tych dwóch. No nasza nie, chyba nikt się nie pokusił, żeby sprawdzać. Może u nas jest 99,9. Spodziewałbym się raczej mniejszej wartości. Dlaczego? Nasi są lepsi, ja tak uważam. E, no dobrze, to zaczynamy w takim razie. To co? Statystyki zostawiamy może na później. Tablica ogłoszeń. Możliwa jest transkluzja skrótowych informacji o podstawowych zasadach wikipedii. Kto to wpisał? Niech się przyzna. Oczywiście, że ja. No to słuchamy. Transkluzja to jest zwykłe pojęcie z zakresu wiedzy, nie wiem, o, o takiej informatycznej, ale też właśnie wikipedycznej. Transkluzja to jest po prostu załączanie jednej strony na drugiej stronie, już tak e, tłumaczę to na warunki Wikipedii. E, wszystkie szablony na przykład, kiedy, kiedy stosujemy jakiś szablon na innej stronie, to go właśnie transkludujemy, a konkretnie inkludujemy. Mm -hmm. No i to było do tej pory niemożliwe? E, no nie, nie było to możliwe, znaczy e, może inaczej, było możliwe transkludowanie całych stron tak jak normalnie. Natomiast od y, y, y, tydzień temu w, na tym spotkaniu grupy UX-owej powiedzieliśmy sobie troszeczkę o choince. Y, ja doszedłem do wniosku, że właściwie to nie jest żadne jakieś tam odkrycie i fajnie by było coś y, y, zacząć z tym. No więc jeżeli się coś y, zaczyna tak, tak z całym systemem jakąś zmianę wdrażać, no najczęściej ja akurat zaczynam od stron, od, od zasad, bo one są najważniejsze. No więc y, na stronach zasad y, napisałem taki, taki szablon y, w skrócie, dodałem taki szablon, zresztą on chyba na niektórych stronach zasad to już był, ale troszeczkę w takim razie go zmieniłem. No i y, dodałem taki trik, że właśnie można, y, może inaczej, że w tym szablonie w skrócie, który jest zaprezentowany na samej górze, strony poświęconej zasadzie, jest napisana ta zasada w jednym, dwóch zdaniach. I teraz ten trik polega na tym, że te dwa zdania można zamieścić na innej stronie, nie całą stronę zasady, tylko właśnie te dwa zdania i to taki fajny sposób, że można napisać sobie, tak jak się szablon pisze, czyli dwa razy otwieramy taki, taki jakby to powiedzieć, nawias no, klamrowy, Taki nawias, właśnie nie kwadratowy, tylko taki Klamrowy. bardziej opływowy. Taką, taką klamerkę, mm. tak jest, zaczynamy klamerka, potem WP, dwukropek, na przykład, OR, zamykamy te klamerki i zamiast tego pojawia nam się, pojawiają się nam te właśnie dwa, dwa zdania, e, tylko streszczające zasady OR. Bez I dwukropka? w tym momencie na przykład, słucham? Bez dwukropka? Nie, no, bez dwukropka na początku, okay. WP, dwukropek, OR, tak, tylko tyle. Normalny okay. skrót do, do strony e, wikipedia, dwukropek, nie przedstawiamy twórczości własnej. i e, Dzięki temu, że możemy właśnie sobie transkludować wp.or, to możemy na przykład coś takiego zaprezentować, nie wiem, w, e, na stronie dyskusji kogoś, kto pyta, e, dlaczego coś tam źle napisał. Wtedy dwa zdania już ma od razu wytłumaczone. E, coś takiego też zastosowałem w witajce, szablon witaj. E, Wcześniej było po prostu był, była lista linków, prosimy zapoznaj się z zasadami i bach bach, bach, bach, bach, kilka zasad. Pomyślałem sobie bez sensu, właściwie lepiej, żeby było po prostu dwa zdania o jednej zasadzie, dwa zdania o drugiej zasadzie, dwa zdania o trzeciej zasadzie. Jeżeli chcesz, przejść sobie, zobacz więcej. No słusznie. E, I w ten sposób człowiek ma sześć zdań, powiedzmy, i ma całe podstawy Wikipedii już opanowane. No to już właściwie to, to o czym rozmawialiśmy, tydzień temu podczas właśnie zespołu UX, tak? Tak, to jest czyli dokładnie czy... to i to jest dokładnie wdrożenie realizacja. tego. Na razie mamy te dwie, tak? Na dwóch stronach to zrobiłeś, czy jeszcze gdzieś? Nie, znaczy wtedy, kiedy napisałem to na stronie ogłoszeń, to akurat to dotyczyło tych dwóch. Troszeczkę już więcej teraz stron z czymś takim jest, bo teraz jest i WPPA można wpisać, czyli prawa autorskie i jeszcze zdaje się jedno... Akurat, ce, czym Wikipedia nie jest, ciężko mi było stresić w dwóch zdaniach, czym Wikipedia nie jest, bo ta strona polega właśnie na wyliczeniu różnych rzeczy. Neutralny punkt widzenia, prawa autorskie, weryfikowalność i bez twórczości własnej. To są no chyba właśnie, te, to te cztery, chyba, w których teraz chyba, to jest. Chyba zostawimy no, my ten myślę, temat na troszkę. Po później. prostu dalsze działania będą polegały na opracowywaniu kolejnych stron i to już jest taka typowa robota edytorska-redaktorska. Tak, tak, tak. Y, y, y, jeszcze chłopu, no, trzeba chłopu, oczywiście chłopu. pamiętać o tym, żeby było bo żeby była zachowana kolejność, czyli szablon w skrócie, potem y, potem jakiś wstęp i potem dopiero właściwy. Y, właściwa część strony, czyli po prostu trzeba pamiętać o wstępie. Bo teraz różnie bywa. Czasem jest po prostu tak, że leci w skrócie i cała strona, czasem w skrócie nie ma, tylko od razu leci w strona. Czasem jest wyraźny wstęp, czasem go nie ma. Więc trzeba to będzie jakoś tam to troszeczkę przemodelować, ale generalnie już cztery strony podstawowych zasad chyba prezentują mniej więcej taki stan, jaki chcemy osiągnąć. Czyli to znaczy, skrócie wstęp rozwinięcie. To znaczy system pomocy, czy system nie wiem portali, czy system wiki projektów. To są takie systemy, które były przez bardzo długi czas tworzone e, przez wiele osób, niekoniecznie ze sobą współpracujących i Niekoniecznie tam są jednolite pomysły na układ, rozkład tego. Niekoniecznie tam jest jeden wiodący pomysł. Mm -hmm. Nie, no oczywiście, to ja, to, to ja nawet udziałówki. nie o tym mówię. To, to, oczywiście to nie o tym mówię. Mówię wyłącznie w tym momencie o y, stronach zasad i. St niektórych przynajmniej stronach pomocy, bo czasem a, zależy od oczywiście funkcji, jaką pełni strona pomocy, to już o tym może będziemy więcej mówili na, no na, na spotkaniu UX. A naszym to słuchaczom oczywiście musimy każda, powiedzieć... Każda grupa metastron ma swoją specyfikę i w tym momencie miałem na myśli oczywiście wyłącznie strony zasad i, i przynajmniej część stron pomocy. No, słuchaczom należy się wyjaśnienie, bo tak trochę chińskim językiem mówimy, pewnie dla niektórych, ale tak naprawdę to są bardzo ważne dyskusje i bardzo ważne ustalenia, które wpłyną na, na poruszanie się po Wikipedii. Również tych nowicjuszy czy, czy oso, osób, które w ogóle korzystają z Wikipedii. Także to są naprawdę ważne rozmowy, ważne spotkania, które zmienią oblicze. Zmienią oblicze Wikipedii dla nowo przybyłych, dla czytelników, no i dla tych, którzy chcą coś więcej zrobić, bo na razie jest to dosyć skomplikowane, to znaczy, to się komplikuje z czasem, bo właśnie tak jak Wojtek mówił, różne osoby w różnym czasie mają jakieś różne pomysły, nie jest to skoordynowane, nie było. I w tej chwili no, ta koordynacja w takim dosyć krótkim czasie, bo już mamy trzy spotkania za sobą. Dzisiaj będzie czwarte, jeśli, jeśli się uda. No, planujemy głównie klikać w klawiatury, ale będziemy się porozumiewać też przy okazji. E, I to jest no, takie szybkie działanie i w jednym stylu, że tak powiem. Także, także ten mhm. zespół, jeśli ktoś ma ochotę e, dodać swoje uwagi, coś zgłosić, że coś mu nie pasuje, że nie wie jak gdzieś przebrnąć przez coś, no to są bardzo cenne uwagi, bo ma świeże spojrzenie na to, na co my patrzymy już od wielu miesięcy i nam się to wydaje normalne, że tak jest, prawda? Tutaj możemy coś poprawić. Tak naprawdę tutaj postawiłbym raczej na działanie w jednym stylu niż na działanie szybkie. No szybkie to, e, oczywiście. to nie jest bardzo szybkie, oczywiście, tylko to jest szybkie to, działanie. Dlatego mhm. na przykład tak czekamy, od przynajmniej roku e, już tak naprawdę takiej jesteśmy gotowości, a nawet od kilku lat z, ze zmianą systemu pomocy. Ja na przykład sobie dziergam indywidualnie i mam jakąś tam swoją własną wizję, czyli można powiedzieć, że to jest centralne, centralne spojrzenie na wszystkie strony pomocy, no ale jako, że jestem sam i czy byłem przez długi czas i, i nie mogłem sobie sam zbyt wielu rzeczy zrobić, zresztą co jedna głowa to nie kilka, no to, to dlatego oczywiście jak najbardziej widać, że stawiamy na to, że nawet i lepiej później, ale porządnie. No to przypomnę jeszcze, że nasze rozmowy są rejestrowane te w tym zespole i można ich sobie słuchać na kanale YouTube Wiki WikiRadio trzeba wpisać i tam mamy playlistę doświadczenia użytkownika, czyli tak naprawdę to jest tłumaczenie User Experience, czyli doświadczenie użytkownika, no, nie ma polskiej nazwy. Najczęściej używa się po prostu UX. I, i, i, i tam można sobie posłuchać wszystkich tych rozmów i zobaczyć streszczenie, o czym rozmawialiśmy. No a efekty będzie widać po prostu gołym okiem. Już, już widać. Ja pod o podobnej sprawie myślę, jeśli chodzi o Wikinews, trochę zapomnianym serwisie, który tak no, ledwo, ledwo zipie I, i myślę, że tam też wiele takich działań jest potrzebnych, mimo że łatwiej będzie je wprowadzić, przez to, że tam niewielu jest Ostatnio, jak tam próbowaliśmy coś robić, to niestety spotkaliśmy się z pewnym oporem, ale może jeszcze się coś uda. Ja nadal jestem pełen nadziei co do Wikinews i myślę, że ten serwis ma potencjał. Szkoda, że on tak długo ma potencjał zamiast go realizować. No właśnie. A ja dołożę ze swojej strony informację, że Wikinews zainteresował się nasz zespół prasowy, stowarzyszeniowy i. Zarówno blog, stowarzyszenia, jak i Wikinews będą, nie powiem reanimowane, ale będą ożywiane. No to fantastycznie. No to ja bardzo chętnie pomogę tutaj i, i, i coś wesprę albo, albo wspólnie może popracujemy. No zobaczymy. To wszystko jest możliwe oczywiście. Z tablicy ogłoszeń, no, mamy jeszcze parę informacji o tym, że przyznano, przyznano uprawnienia administratora nowemu użytkownikowi, co tu jeszcze? Zdaje się, że dwóm w ostatnim czasie, a Rybulo 7 uzyskał uprawnienia i uzyskał uprawnienia, ktoś jeszcze ostatnio? Tu form. O, tufor właśnie. Nie, nie, nie, no zaraz, tufor to chyba już od dłuższego czasu. Nie, ostatnio akurat tylko jeden użytkownik był. No tu. Właśnie, Jeżeli tak mi patrzymy się na troszeczkę dłuższy mm -hmm. okres, to na przykład Soldier of Wasteland, ale to już trochę minęło czasu. Z 27 września jest informacja o propozycjach do artykułów na medal, do dobrych artykułów i ilustracji na medal. Całkiem sporo jak zwykle. Także jak ktoś ma ochotę zajrzeć na takie no, które, artykuły, które są prawie już wyróżnionymi, no to to tutaj warto za, zaglądać. Warto zaglądać i warto napisać w dyskusji, dlaczego nie powinny dostać medalu, bo to jest bardzo cenna informacja. Nie, dlaczego powinien dostać medal? Nie, dlaczego nie powinien? Albo to należy poprawić, żeby ten artykuł medal dostał. No tak, w sensie co należy poprawić, w związku z tym, czego brakuje, w związku z tym, dlaczego nie powinien. Ta dyskusja jest taka dosyć mocno krytyczna i myślę, że taka jest jej formuła i ona się nieźle sprawdza. Ostatnio patrzyłem na dyskusję na temat przyzna, przyznania, artykułu, przyznania statusu artykułu medalowego, medalowego artykułowi Żyrafa i tam są rzeczywiście konkretne, merytoryczne, wymagające specjalistycznej wiedzy, uwagi. Oczywiście. Tak, tak, jak Zresztą. najbardziej. Ja zawsze sobie bardzo cenię te dyskusje nad medalami, nad dobrymi artykułami, bo tam jest wiele, wiele cennych informacji. No, czyli zapraszamy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie znaleźć jakiś temat, który, którym siedzi i, i podpowiedzieć, co tam, co tam należy uzupełnić, żeby, żeby, ten artykuł poprawić. No nie wiem, na tablicy ogłoszeń to ja tak więcej rzeczy nie widzę tutaj do, do jakiegoś czytania. Link oczywiście jest w notatkach do audycji na stronie nowiny.podcasty.info. Tam można sobie kliknąć, bo nie podejmuje się podać adresu do, do tej tablicy ogłoszeń bezpośredniego. Może tutaj też by się przydała jakaś subdomena. Najprościej myślę wewnętrzną wyszukiwarkę wpisać wp2.to i wtedy się tam trafi. Weź to zapamiętaj. Ja to bym wpisał tablicę ogłoszeń i wtedy to wyszło, no że klika, takiego klika, hasła zaraz, nie. bez przesady. Mamy sidebar, czyli to lewe menu, y, widoczne na każdej stronie, to pod tą kulką z napisem w wielkim Wikipedia, wolna Encyklopedia. I tam pod tym mamy coś takiego dla wikipedystów y, taka y, zakładka najpierw leci zakładka dla I czytelników, my. potem dla wikipedystów i na końcu, y, a, a dla ludzi, którzy sobie tego nie przestawili, to, to gdzieś tam wyżej są ogłoszenia, bo akurat na my końcu domyślnie są ostatnie zmiany. U mnie jest to na, na początku. Ale ogłoszenia są pod kawiarenką, pod zas zasadami edytowania, pod pomocą, pod pierwszymi krokami. No, czyli tak jest rzeczywiście chyba najwygodniej. Czyli na głównej stronie po lewej dla wikipedystów ogłoszenia. Na każdej stronie, na każdej stronie, mm, na, na jakąkolwiek mm. nie wejdziemy w Wikipedii, pod, po lewej stronie dla wikipedystów ogłoszenia. Albo innymi słowy WPPO, WPTO, też nie ma żadnej filozofii. WP to jest skrót od Wikipedia, dwukropek yy, klasyczny. No jest, hmm. właśnie jest filozofia. I, hmm. I CO jako tablica ogłoszeń. Jeżeli już jesteśmy przy nawigacji po naszych stronach i przy skrótach, to skrót za każdym razem jest w prawym górnym rogu, jaki do danej strony prowadzi. Także warto tam zerkać i się orientować, jakie są skróty. Tak. E, dobrze. To się czegoś nauczyłem przy okazji. Pomnik Wikipedii ma powstać, a nie, najpierw jeszcze wiki projekt Glam. Mamy koordynatora, to jest bodajże Marta Moraczewska, dobrze pamiętam, Wojtku? Tak, dobrze. Która stworzyła taką stronkę z, z koordynacją dla wikipedystów. Mi się bardzo podoba ta strona, bo tutaj wszystko jest przejrzyście zorganizowane. Znaczy ona była już chyba wcześniej, ale ona tutaj została mocno zmieniona, albo jej nie było, nie wiem dokładnie jak to... Nie, stworzyła Malina stworzyła. Stworzyła, no właśnie. No i tutaj można zobaczyć, kto działa, jakie są działania podejmowane. No i w ogóle jest cały projekt opisany. I też można, oczywiście są tabelki, gdzie można się dopisać, czym kto chce się zająć. Sporo już jest tutaj osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. No ale na razie mało o tym osób wie pewnie jeszcze, także warto powiedzieć o tym, że jest coś takiego i że można tutaj, no jeśli ktoś już coś robi, to może się tutaj po prostu dopisać i, i, i być tutaj w tym spisie i łatwiej to wtedy koordynować. I są zgłoszone... No się cztery, cztery propozycje co całkiem ciekawych instytucji, z którymi można współpracować. Muzeum Kinematografii w Łodzi które ostatnio odwiedziłem mm. które mogłyby mogłoby przekazać sporo ciekawych materiałów, myślę. No ja myślę, że Polskie Radio mogłoby przekazać, chociaż to jest spółka akcyjna, ale to jest spółka Skarbu Państwa, więc ciągle to jest jednak państwowa instytucja. Małopolski... No do tego oczywiście mhm. status prawno autorski materiałów nie zależy od typu instytucji, która tymi materiałami zarządza. To znaczy w tym sensie zależy, że to na pewno nie podpada pod materiały urzędowe ale y, jaki jest status y, utworu już, utworu właśnie, y, no to oczywiście nie zależy. No właśnie, mhm. ja mam nadzieję na, na, na jakąś otwartość ze strony polskiego radia, bo zauważyłem, że polskie radio wzoruje się na BBC, na, na takim publicznym radiu brytyjskim, no i to radio BBC się otwiera, więc, więc może, może ten wzór też tutaj uda się zastosować. Jest taki na przykład projekt Voice Intro Project w brytyjskim, właśnie w BBC wspierany. Już tam kilkaset chyba nagrań trafiło do, do, do, do wiki commons, do commons. A Polskie Radio na przykład ma w swoich zbiorach wszystkie nagrania Radio Wolna Europa, które otrzymało z, ze Stanów Zjednoczonych, od rządu Stanów Zjednoczonych. No i właśnie tutaj jest pewien problem, bo, no bo niby y, powinny te nagrania być w domenie publicznej, bo przecież rząd Stanów Zjednoczonych wszystkie e, swoje produkcje udostępnia w domenie publicznej. Natomiast po przekazaniu do Polskiego Radia one zniknęły z tej domeny publicznej, ale wprawdzie zostały opracowane. Oczywiście to nie jest tak, że, że oni po prostu wzięli to i, i, i teraz mają i udostępniają, tylko naprawdę wymagało to wiele pracy, żeby żeby te archiwa, te taśmy, no, uratować, bo one już były w opłakanym stanie i naprawdę wiele wysiłku włożyli w to, no, tak jak, tak jak inne jednostki zajmujące się takimi archiwami, no, czy tam obrazami, prawda, to wymaga naprawdę dużo pracy, żeby żeby to odtworzyć, no i Polskie Radio nałożyło na to, na te, na te nagrania, które już po, po tej renowacji udostępnione są, nałożyło, no, copyright swój. Także, no, może tutaj też jest jakiś pomysł, żeby coś z tym zrobić, może to w dalszej perspektywie, ale przynajmniej ten Voice Intro Project, który polega na tym, żeby y, głosy znanych ludzi y, były też ilustracją do haseł Wikipedii, że może to się uda uruchomić na początek, bo myślę, że to dosyć jest prosta rzecz, przynajmniej jeśli chodzi o taką ideę i wytłumaczenie i korzyści są obustronne, widoczne od razu. Natomiast co ja więcej... strony mhm. dosyć sobie również ostrze zęby na współpracę z... Na, na możliwość współpracy z Europejskim Centrum Solidarności po obejrzeniu ich ekspozycji A, naprawdę bardzo, bardzo ciekawej. Zabolało mnie to, że w zasobach Komoc mamy 33 zdjęcia z budowy ECS-u, plus jedno zdjęcie budynku w jego, w jego aktualnej formie, plus dwa zdjęcia prezesów. Um. Zobaczymy, zobaczymy, czy, czy uda się nawiązać jakiś kontakt. No ale robiłeś w zeszłym tygodniu zdjęcia, chyba od razu po audycji się wybrałeś, z tego co pamiętam. No ale to wybrałem się w celach wyjątkowo turystycznych, żeby pozwiedzać i zostawić wizytówkę. Zobaczymy, zobaczymy, czy uda się nawiązać jakiś dalszy kontakt. Mhm. Muzeum kinematografii, to już mówiliśmy. Małopolski Instytut Kultury jeszcze jest w propozycjach i Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Ja jeszcze myślę o Muzeum Warszawy, bo, w tej, bo Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy zmieniło nazwę na Muzeum Warszawy, jest w tej chwili. E, oddziałem tego muzeum jest Muzeum Warszawskiej Pragi w budowie ciągle jeszcze, ale już budynek stoi, już ładnie, to tam się już właściwie tylko wypełnia, e, wypełnia eksponatami I niedługo będzie pierwsza ekspozycja e, przy ulicy Targowej, odremontowanej też przy okazji budynek też odremontowany, jeden z najstarszych na warszawskiej Pradze, bo tam jest bardzo ciekawy projekt, którym troszeczkę pomogłem na samym początku, mianowicie nagrywanie historii mówionej, czyli przychodzą ludzie, którzy mają coś do opowiedzenia o jakimś kawałku Pragi i oni po prostu tam Kasia Kusko nagrywała takie wypowiedzi tych ludzi i dzięki temu też tworzy się fajne archiwum takiej historii mówionej, co jest bardzo ciekawe. A, a o ile wiem, atmosfera jeśli chodzi o takie udostępnianie zbiorów w Muzeum Warszawy jest, jest dobra. Rozumiem. A w tej chwili trzymałem na razie w archiwum. Na razie archiwizują, opisują, tak, gromadzą. No, ja się przyczyniłem do tego, że jakiś taki słaby dyktafon fatalnej jakości 8 bitów zastąpili, no, zwykłym takim H2, który naprawdę nagrywa dobrej jakości dźwięk i dzięki temu, jeśli ktoś coś opowiada, to słychać również na przykład bicie zegara, które jest gdzieś tam w tle, albo szum ulicy, no to przy, przy okazji takich dźwiękowych nagrań, no to to jest właściwie niezbędne, bo, bo bez tego to, to traci swój urok. Natomiast taki archiwa historii mówionej tworzy też Muzeum Powstania Warszawskiego i to też chyba jest pomysł, żeby z nimi nawiązać współpracę, bo tak widziałem, że dosyć trudny dostęp jest do tych, do tych nagrań, do tych materiałów, a możemy tutaj pomóc jakoś je wyeksponować bardziej i myślę, że to też jest w interesie i Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Warszawy. No także zapraszamy tutaj do tej strony koordynacji. Można się dopisać, można zapisać, jakie są potrzeby. No i dzięki temu, że mamy koordynatora, no to właśnie te działania będą bardzo takie, myślę, systematyczne i, i stałe, nie tak jak to było do tej pory, że po prostu no, ktoś się tym zajmował, potem już nie miał czasu, potem po roku ktoś inny się tym zajął, po dwóch miesiącach ktoś tam coś porzucił. Tutaj widać, że to systematycznie będzie prowadzone. Są szykowane wzory listów do instytucji Glam, wzory listów do, archiw, do archiwów, pliki PDF o Glam Wiki, czyli takie informacyjne materiały. Lista projektów archiwalnych też tutaj będzie stworzona, czy już jest stworzona. No i wszystkie inne informacje na tej stronie. Do tej ostatniej tabelki miałbym jeszcze pytanie, czy ja tutaj nie dowidzę linka, czy on jest gdzieś jakoś sprytnie ukryty do tych wzorów listów, yy, które są... Pierwsza wersja gotowa, tak? Ten pierwszy. Listów do instytucji dla e, razie chyba, nie ma. to najlepiej po prostu się już kontaktuj z Maliną i na pewno będzie ci Bo tam, do Bo to niekoniecznie jest, jest robione od razu na, na wiki, a być może, być może jest. Ale tutaj jest 2%, 20%, do... 20 wykonane dopiero. Także tutaj a, jest to jest procent. Ja myślę, że to jest data, że... No 2 z 10 jest, czyli tak myślę, że to jest po prostu 20%. Tak, tak to rozumiem. E, nie, niekoniecznie, ale no dobra, nie, nie wiem. Um, no, to, co jest bardzo ważne z jeszcze w ogóle z, w związku z tym tematem, bo oczywiście na pewno jest bardzo wiele um, różnych instytucji, z którymi bardzo warto by było nawiązać współpracę, ale tak już jeszcze bardziej od, od tej takiej strony wewnętrznej, organizacyjnej, strategicznej powiem, um, że właśnie, właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że to jest wiki projekt, bo tutaj w, w, w notatkach do dzisiejszej edycy, audycji Um, możecie sobie przeczytać coś takiego, komentarz, wiki, projektowa forma jest ważna i właśnie, właśnie o to w tym wszystkim chodzi, bo oczywiście, jeszcze raz powiem, bardzo dużo jest, może być pomysłów y, z kim współpracować, ale nie sztuką jest wymienić różne y, y, instytucje, z którymi fajnie by było współpracować, sztuką jest y, zorganizować to wszystko w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi i nie umarło w pół roku, mhm, więc y, y, y, z jednej strony teoretycznie mogliśmy to, to zrobić w taki sposób, żeby zatrudnić Malinę i żeby e, poszła do tych wszystkich instytucji, e, skontaktowała się z nimi, coś tam zassała do naszych e, projektów Wikimedia, a potem powiedziała, że się zmęczyła, bo nie miała od nikogo e, żadnej tam pomocy, bo była jedna, tylko ona dostawała za to pieniądze i tylko ona się tym zajmuje. No i ja się trochę bałem, że e... to tak będzie właśnie. Mhm. I, i właśnie, właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że to jest Wikiprojekt, a nie strona, yy, oficjalna strona stowarzyszenia, jak to nazwał w tym mailu yy, Polimerek. Yy, I to, to nie chodzi, właśnie, bo też miałem taki sam taki zgryz, czy dodawać yy, taką stronę na serwisie yy, stowarzyszenia na, na wikimedia.pl, yy, czy, czy tutaj w Wikipedii. I bardzo mi się spodobało to, co jednak... Do, do ten, to, to do czego doszedł y, Polimerek i y, pewnie zarząd właśnie z Maliną, że, że jednak wiki projekt czyli o co chodzi? Bierzemy taką Malinę i y, ona dostaje za to wszystko pieniądze i ona to koordynuje, owszem, więc mamy zapewnioną ciągłość pracy, mamy zapewniony pewien taki y, ośrodek koordynacyjny i, i taki centralny, że wiadomo do kogo uderzać w sprawach związanych z czymś tam, ale po drugie, to y, mamy możliwość zaangażowania ludzi innych, zainteresowanych pomocą y, w taki sposób, żeby, y, żeby nie jedna osoba y, robiła ten cały, y, ten cały w ogóle temat glamu, tylko żeby to był zespół ludzi. Jedna osoba w tym zespole jest odpowiedzialna za wszystko i bierze pieniądze, ale jest y, reszta, która pomaga we własnym tam zakresie możliwości. I to właśnie też nie o to chodzi, żeby uczestnicy projektu, wiki projektu, to, to były te osoby, które tylko zgłaszają propozycje, gdzie można, do kogo można uderzyć. To absolutnie, to w ogóle jest inne grono osób. Uczestnicy tego wiki projektu to są osoby, które chcą pomóc Marcie Malinie Moraszewskiej w e, organizowaniu e, właśnie tego glam wiki. I na przykład ja sobie napisałem, że ja mogę dać wsparcie organizacyjne na Wiki i, i wsparcie prawne. Czyli ja na przykład w ogóle nie mam nic wspólnego z rozmowami, z jakimś tam Muzeum w Łodzi, w Gdańsku czy cokolwiek. Tylko mówię, OK, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, powiedzmy, prawne, to do mnie. Jeżeli będziecie wiedzieli, co gdzie napisać w Wikipedii, to do mnie. Y ja tutaj właściwie w ogóle nie, jeszcze w ogóle się nie zastanawiałem nad tym, do kogo możemy uderzyć i dlaczego i co oni mają takiego fajnego. Tylko chodzi o to, że stowarzyszenie rozkręca Glam. Nie w taki sposób, że jedna osoba tym będzie się zajmowała, tylko właśnie zespół. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Znaczy, bo do tej pory. Nie, no zresztą do Marta, tej pory, nie jest, uh -huh. stanowisko Marty jest opisane jako koordynator Glam, a nie wykonujący. No. Tak jest, tak jest. Więc właśnie o to chodzi, że. Ta strona jest w Wikipedii, czyli podlega ogólnej zasadzie śmiałego edytowania, a nie jest tylko prezentacją jakiegoś projektu na stronie stowarzyszenia. Bo jeżeli sobie zobaczymy, jak mają to inne chaptery, to to różnie bywa. Oczywiście w praktyce też różnie bywa, ale ta strona ich oficjalna, można spotkać takie chaptery, kiedy ta strona oficjalna nawet nie jest na wiki, więc jej się nie da miało edytować, nie da się nigdzie tam dopisać, można się skontaktować co najwyżej. U nas można się dopisać i można powiedzieć na przykład, że pomogę w na przykład wgrywaniu, tam uploadowaniu tak zwanym zdjęć do Wikimedia Pomocy. No właśnie, nie udało nam się jeszcze Marty zaprosić do mikrofonu, ale na razie widać, co robi, także możemy o tym mówić już, a jak będziemy, będzie coś bardziej już gotowe, te wzory, listów na przykład, czy coś, no to, to wtedy pewnie będzie chciała sama przyjść i o tym powiedzieć, bo na razie zaczyna dopiero. No i taki właśnie zespół był, natomiast nie było tej osoby, która by to wszystko skoordynowała i jakoś trzymała rękę na pulsie, co się dzieje. To znaczy no. nawet też zespołu nie było, tylko raczej była nie nie no było właśnie. niezorganizowane, no, no tak, może nawet nie, nawet grono Zbiór osób. No zbiór, zbiór osób, tak. które potencjalnie byłyby zainteresowane, ale nic ich nie łączyło oprócz tego, że cechowały się potencjalnym zainteresowaniem. No i ciekawe, że nie mamy mało aktywnych uczestników i nieaktywnych uczestników. Znaczy, ta tabelka pewnie została zrobiona z jakiegoś poprzedniej wersji i te rubryki są na zapis. Nie. No, nie? A jest? Nie, nie ma. Nie ma nikogo. jak to z poprzedniej wersji. Znaczy z innych wikiprojektów, tak? To jest typowa tabelka taka, gdzie gdzieś tam się na wikiprojektach przewija. No pewnie tak, no y dlaczego nie? I znaczy dlatego... to jest szablon pro, y, tabelki uczestników wikiprojektów. No tak, tak, tak, to właśnie to miałem na myśli. Mm -hmm. Także zapraszamy. No ciężko znaleźć w nowym projekcie uczestników, którzy już byliby w nim no, mało no, Nie, No, no właśnie. Ja żartuję oczywiście, no wiadomo, że jeśli się zaczyna, to, to tak jest. No trudno, żeby ktoś się dopisał, że jest mało aktywny od razu na przykład, albo nieaktywny. No to, jak jest nieaktywny, to jest nieaktywny. No dobrze, to, to... Przecież oczywiście mało aktywny da się zrozumieć, bo na przykład tak, e, udzielam tak. tylko i takie, takiego i takiego wsparcia, które z samej natury nie jest zbyt częste, więc jestem średnio aktywny, ale obserwuję was. Mhm, Też dobrze. może być. Jak najbardziej. No dobrze, to na razie zakończymy, bo mamy już 10 minut do końca nam zostało. Yy, pomnik Wikipedii, jak wam się podoba? Bo już widać było, troszkę mały ten pomnik jest taki. Ja nie wiem, jakie on ma wymiary, no. bo tam chyba nigdzie na zdjęciach nie dostrzegłem jakiejś skali. Yy. 70. Znaczy wiecie, najważniejsze chyba dla mnie jest to, że on w ogóle jest. A to, jaki, jaki konkretnie co on przedstawia, no może faktycznie nie jest to jakiś tam y, na miarę, na skalę światową, ale prawdę mówiąc, kiedy sobie popatrzę na to, że kiedyś była, monu był monumentalny y, pomnik nowej kancelarii Rzeszy, który potem został przerobiony na przykład na pomnik wdzięczności żołnierzom Armii Czerwonej, który wygląda tragicznie, to y, ten pomnik, nawet jeżeli troszeczkę kiczowaty, nie jest socrealistyczny, więc napropsi, naprawdę... Jest ok. No i najważniejsze jest to, że to jest Wikipedia. Zostawmy oceny fachowcom od sztuki chyba. Zjawisko Uch. bardzo sympatyczne, ale ja bym się y, trochę z innej strony przyczepił. Mianowicie y, za to płaci y, miasto czy gmina, w każdym razie któryś z tych samorządowych y, mhm. instytucji. Projekt kosztuje 43 tysiące złotych i finansuje go gmina. O właśnie, Aha. tak, tak, tak, to mnie na myśli. No ma prawo. No, wszystko w porządku. Wszystko w porządku, okej. Okay. Ja jestem no, teraz... generalnie przeciwnikiem takich rzeczy finansowanych. W Ale ten... to ludzie decydują w sposób demokratyczny, no. Okej, okay, jeżeli tak do no, tego tak podchodzimy. O Od tego okay. jest gmina w sumie, no tak jest pomyślana gmina w systemie polskiego samorządu. Więc tutaj w ogóle nie ma żadnego problemu. Wydaje Zimne mi się, by że by było, gdyby ma. to szło jakoś tam, ale też nie wiem, próbuję To znaczy, nie wody, tak e, początku, powiem, to, powiem, nie? powiem może tak dla jasności, e, bardziej bym za, byłbym zadowolony, jakby to było jakieś finansowanie społecznościowe, tak, e, no jakaś rzutka, jest. coś takiego, tak. No to a to tutaj... jest zrzutka, zrzutka, z podatku, no, a potem... No, no, no właśnie. niewątpliwie jest y, rodzajem zrzutki. No tak, no okej. Okay. Także, no, oni sobie wymyślili taki pomysł, bo chcą mieć taki pomnik, żeby, no, żeby, nie wiem, być pierwszymi na świecie, żeby być pierwszymi w Polsce, żeby być, no, różne są powody, ale chcą ściągnąć turystów, zainteresowanie, doceniają y, Wikipedię, no, to wszystko jakoś ma to swój wyraz, wydaje mi się. No, nie, tak no, inicjatywa tak z... mówię, sympatyczna... Ja tu mam może takie trochę skrzywienie filozoficzne, ale zostawmy ten wątek. No, zapraszamy do Słubic w każdym razie 22 października, o ile dobrze pamiętam, Wojtku. Tak, kurczę, o 18 i to właśnie niestety miejsce i czas nie są zbyt m, takie fortunne dla członków społeczności, bo ja bym bardzo chętnie, po pierwsze tam był, po drugie widział y, zwykłych właśnie członków społeczności, żeby się pokazać przy tej okazji, że Wikipedia nie robi się sama. To jest, to jest chyba jeden z najważniejszych w ogóle, jedna z najważniejszych myśli, którą powinniśmy pokazać światu, że Wikipedia to nie jest gotowy produkt i nie robi tego ani specjalnie zatrudniony zespół ludzi, ani się samo nie robi, tylko, że każdy może i faktycznie ktoś przyjechałby powiedzmy sobie 50 kilometrów, ktoś inny 20 kilometrów i słuchajcie, jesteśmy tutaj to my też jesteśmy wikipedystami, to jest nasz pomnik. No wszyscy e, powinniśmy dźwigać coś tą Trudno takiego korę. osiągnąć, jeżeli to są Słubice. Wszystko powinno to w środę, i tak? Naszego środowiska będzie w Słubicach. No dwoje, tak, tak, oczywiście, ale to właśnie mówię, że to są tylko przedstawiciele, to są po pierwsze oficjalny reprezentant, po drugie profesor, więc y, to nie są szeregowi, członkowie społeczności, którzy po prostu przyszli pokazać, że oni istnieją. Ale edytują ci dwoje. E, oczywiście tych dwoje edytuje, natomiast... Y, to jeszcze nie są tacy zwyczajni członkowie społeczności. No tym bardziej, że po pierwsze to jest nasza kierowniczka biura prasowego, no i właśnie Darek, który sobie zrobił spore zainteresowanie w Polsce tą książką. Szymon, na gdzie wikipedyczny egalitaryzm? <śmiech> <śmiech> Nie, myślę, e, no właśnie o tym okej. mówię, że ch ch Ale chciałbym iż no. egalitaryzmu, żeby ludzie tam przyjechali i był no, ten no, no to egalitaryzm, to, to znaczy problemem to znaczy, jest to, problemem jest to, że to jest w środę, 22, tak, dobrze patrzę, 22 października Aha. 18, więc no, no tak. ja bym proponował, sobota, niedziela na przykład był, był, byłoby lepiej, wygodniej. No to spotkajmy się w niedzielę Naćmił po otwarciu. instytucję państwową typu gmina, która, zrobi, która, która działa, pracuje w sobotę, niedzielę. Proszę bardzo, Urząd Dzielnicy Targówek. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> Nie, no pracują też oczywiście, tylko no, widocznie to był dla nich najlepszy tak, termin. Tak. tak, musimy zorganizować coś własnego z tego wniosek. Nie, no możemy, przecież tak, no możemy tam pojechać w niedzielę, no albo spotykać się na każde urodziny we wrześniu, 26, pod tym pomnikiem. Właśnie, jeszcze takie porównanie jest do Atlasa, który też dźwigał kulę ziemską i był samotny, prawda? Tutaj mamy trzy osoby, które dźwigają. Słuchajcie, za rok urodziny Wikipedii przypadają akurat w sobotę. No właśnie, Idealnie. To, to jedziemy do Słubic w takim razie. Na konferencji przy okazji, w Słubicach będzie, przy pomniku będziemy się spotykać, fotografować. O, może to jest pomysł na konferencję w przyszłym roku, na miejsce. No chyba nie. Jednak za daleko od środka Polski. <grych> no zobaczmy. A co z rabką? Tam? Rabka, Białowieża, tam też były było. Tak, tak, tak, tak, tak. I potem oczywiście komentarze były takie, że było tam bardzo fajnie, ale transport był dziki. No to co to, no to trzeba zamówić się autokar jakiś. Nie no, słuchajcie, jeżeli mój Lublin został odrzucony jako zbyt daleko położony od, od środka Polski i za małe miasteczko, to Słubice pozdrawiam. <śmiech> Nie no, błagam, dojechałem tam w 8 godzin z Gdańska. No. O 8 za dużo. <śmiech> Do Lublina. No dobrze, no to może, może uda się coś tam zorganizować, ale cieszymy się, że, że będziemy mieli tam dwóch reprezentantów takich, którzy tam będą na pewno, a nie to, tak, że może będą dwoje yy, i że będziemy mieli re relacje, na pewno zdjęcia będą, bo Natalia tam jedzie i na pewno aparat weźmie. No, będzie chciała to wykorzystać pisała, w swojej pracy. Pisała, mhm. że to trochę późno jest. W sensie złe warunki oświetleniowe o tej porze zapewne będą, więc może być problem ze zdjęciami. już blisko zachodu słońca. Ale mam nadzieję, że coś jednak się tam uda zrobić. No, chociaż może jeszcze, jeszcze trochę będzie świecić. Zależy od tego, jaka pogoda będzie. Zobaczymy. No, dobrze, ja bym to po prostu na to jakichś komunistów, tylko że niestety właśnie czas i miejsce. No ale pewnie oni już wiedzą to dosyć będzie coraz głośniej na ten temat że tam coś takiego, znaczy coraz więcej osób będzie wiedziało i myślę że ktoś tam też się uda z naszych komunistów komunistów o tak niewyraźnie mhm. powiedziałem kolejny temat bo już musimy prawie kończyć może te wiki nie ostoja już właściwie Częściowo opowiedziałem, że w przyszłym tygodniu więcej opowiem, jak już będę miał więcej doświadczeń. Z zatrzymajmy się na tym, że 99,6% wiedzy z Wikipedii na tematy farmakologiczne jest prawdziwych i zgodnych z wiedzą prezentowaną w aktualnych podręcznikach. To taka tak, tylko że właśnie tutaj trzeba bardzo głośno powiedzieć, że to chodzi o nie naszą Wikipedię, bo jeżeli coś, cokolwiek, gdziekolwiek porównujemy jakąś zawartość w Wikipedii, to to, o której Wikipedii, o której wersji mówimy, ma fundamentalne znaczenie dla całej rozmowy. Oczywiście i ten błąd popełniały poprzednio media w Polsce, które mówiły o angielskojęzycznej Wikipedii, a pokazywały polskojęzyczną Wikipedię. Tak, i to jest chociażby. typowy błąd. I zrobili nam w ten sposób no, w, no, przykrość, powiedzmy sobie. W tej chwili ten artykuł na temat właśnie tak wysokiego procenta poprawnych artykułów, pochodzi z serwisu plusone.org. Także no ciekawe i to jest chyba odpowiedź właśnie na to, co, co pojawiało się w, w prasie amerykańskiej i, i na Zachodzie a propos właśnie tych artykułów medycznych. Bo tam ktoś wziął 10 artykułów i stwierdził, że właściwie wszystkie są do wyrzucenia. No taki był przekaz tego ale to był sezon ogórkowy, środek lata i tak to chyba, tak to chyba po prostu w tych czasach, w takim, w takim okresie się dzieje, że, że takie tematy trafiają do mediów. No Fajnie byłoby zrobić takie badania, chociaż ja nie wiem, jaka jest metodologia takich badań, bo to, to nie jest chyba takie łatwe. Ja myślę, że to wszystko jest w tym artykule napisane. To jest jednak artykuł naukowy, robiony przez zespół naukowców z nauk medycznych. Widzę tutaj nazwisko Leszek Wojnowski ma afiliację y, y, oczywiście niemiecką, ale widać, że jest ktoś, z kim można porozmawiać po polsku na ten temat. Mm -hmm, bardzo dokładnie jest to policzone. To może właśnie, może by się udało go zaprosić w takim razie, albo porozrobić poroz, jakąś rozmowę z nim na ten temat. Tutaj jest w tym artykule, mówisz, tak? Wspomniany, czy jako autor jest? Jest, Leszek Wojnowski. Tak, tak. Mhm. Jak, jak na ten PLOS One y, się wejdzie, to Mm -hmm. to widać Leszek Wojnowski wśród, wśród autorów. To ja spróbuję się tak skontaktować. Tak mi się nie wydaje, że to są w autorzy. Razie, jeśli będzie jakiś adres, tutaj niektórzy mają adres, znaczy e-maila albo stronę, a on nie ma. No ale spróbuję go szukać w takim razie. No i cóż, i to chyba wszystko w takim razie. Statystyki oglądalności we wrześniu polskiej Wikipedii zostawiamy na przyszły tydzień. Liczymy na Wojtka Tadeusza Mężyka, który co miesiąc nam o tym opowiada. Na jego stronie na Facebooku nie ma jeszcze tych statystyk, więc może po prostu jest zajęty. No i zapraszamy na spotkanie zespołu UX, które odbędzie się mniej więcej za pół godziny może rozpoczniemy, tak z 10-minutowym poślizgiem. No jak tylko tam dojedziemy. No tak jak tylko chwilę. tam dojedziemy od 13.30, ale łączymy się już tylko przez Hangouta, już nas nie będzie w strumieniu Wikiradia, bo tam y, to nie będzie możliwe ze względów technicznych. My się tutaj bardzo zakorzeniliśmy, że tak powiem, w, w studiu w i nawet do tego stopnia, że dzisiaj stąd nadajemy i jedziemy tam zaraz. także wygodniej byłoby to od razu tam, no ale tutaj już jednak... Musimy sobie zdublować sprzęt na przyszłość. No właśnie, na przykład tak. E, dobrze, to dziękuję. W takim razie Wojciech e, Pędzich z Gdańska był z nami. Dziękuję bardzo. E, Szymon Grabarczuk w Lublinie. Dziękuję. Marek Mazurkiewicz. Dzięki. I ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.